Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Roberta Stalmacha i Tomasza Ejtminowicza pod tytułem: Monitoring mediów a ochrona prawa autorskiego w internecie. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Kopy zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Witamy w imieniu własnym to Tomka. Dziękujemy za zaproszenie i dajemy możliwość pokazania prezentacji na temat punktów styku pomiędzy prawem autorskim a rynkiem mediów. Myślę, że ta prezentacja będzie troszkę inna niż poprzedniej szczególnie ta, która była przed chwilą, ponieważ się koncentruję, tak jak powiedziałem, na zależnościach pomiędzy biznesem a prawem, nie tylko jednostronnie pokazuje kwestie prawa autorskiego. Tą prezentację oparliśmy na narzędziu NewsPoint. Wynika z tego narzędzia. Jak będziecie Państwo mieli okazję zauważyć, są to screeny z panelu, narzędzia służącego do monitoringu mediów. Okay. Czym jest News Point? To jest właśnie kompleksowy monitoring mediów, wszystkie media, internet, social media, prasa, RTV, dodatkowo dane i badania rynkowe. E, mamy też moduł antyplagiatowy, co jak zobaczycie za chwilę, ma znaczenie w naszej prezentacji. No i pierwszy wykres, który myślę, że może być interesujący pod kątem wyników, gdzie mówi się o prawie autorskim. Jak widzicie na górze slajdu pokazujemy okres, za który dane zostały wygenerowane z Newspointa. To jest 1 21 września tego roku. Po lewej stronie mamy analizę ilościową, po prawej wywik. Gdzie mówiło się o prawie autorskim? O Facebook, portale i forum. Najczęściej wydźwięk tych materiałów był neutralny. Tu z kolei rozkład w czasie. Widzimy wzrost liczby materiałów mówiących o prawie autorskim od 16 września i to między innymi jest efekt tej konferencji, na której tutaj się spotkaliśmy. Ale nie tylko. Równolegle Poczęła się parę dni temu dosłownie akcja kupuje, kupiuje. Też widzimy wpisy pojawiające się na ten temat w kontekście prawa autorskiego. No i wreszcie kolejny etap prac na dyrektywą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi. To z kolei jest taki wykres, który pokazuje chmurę tagów, czyli zwrot najczęściej pojawiający się w kontekście pojęcia prawa autorskie. Tak zostało wygenerowane to zapytanie, nie na dowolne pojęcia związane z prawem autorskim, tylko właśnie na frazę prawa autorskie. To jest bardzo ciekawe, przede wszystkim jest to taka notatka która nie do końca wiadomo, czy miała być żartem, czy miała być próbą uświadomienia użytkowników Facebooka w tym, że zamieszczając określone sformułowanie na swojej stronie będą chronieni pod kątem zawartości tej strony. To znaczy, że jest to jakaś forma copyrightu użytkowników Facebooka na ich stronie Ja może w tym miejscu jakby odniosę się do tej ostatniej kwestii mianowicie tej i czy notki, które użytkownicy zamieszczali w, na Facebooku mówiącej o tym, że ja osobiście nie zgadzam się na wykorzystywanie moich praw autorskich przez Facebooka w dowolnej formie w celach reklamowych, marketingowych itd., itd. Otóż ja e, nie traktowałbym tylko tego, jak, nie traktowałbym tego w kategoriach żartu czy, czy jakiejś takiej e, no, bliżej nieokreślonej akcji społecznej. Mm. Ja bym to raczej potraktował jako swoistą klauzulę ostrzegawczą, która mówi tyle, że ja, użytkownik, nie zgadzam się na narzucone mi przez administratora portalu siłowo wzorce umowy. Przyjmijmy robocze, że analizujemy to pod kątem na przykład przepisów prawa polskiego, a dlaczego polskiego, to o tym może dalej. Wydaje mi się, chociaż jeszcze też muszę zastrzec, że to są rozważania teoretyczne, ponieważ nie prowadzę tego typu procesu, więc no, spekuluję. Ale z punktu widzenia polskiego prawa, tego typu klauzule umowne, które jakiś czas temu pojawiły się w serwisie Facebook, czy wcześniej na przykład w polskich serwisach typu Nasza Klasa, mówiące o tym, że administrator strony nie, jako ma prawo e, do wykorzystywania wszelkich praw autorskich do jakichkolwiek materiałów, które użytkownicy zamieszczają zamiesz e, na swoich profilach, to tego typu klauzule z punktu widzenia polskiego prawa można by było uznać za klauzule e, nieważne, ponieważ kodeks cywilny mówi wprost, że niedozwolone są klauzule, to są to tak zwane klauzule niedozwolone, czyli inaczej zwane klauzulami abuzywnymi, E, niedozwolone są takie klauzule, które są siłą narzucane przez podmiot silniejszy, czyli przedsiębiorcy konsumentowi. Znaczy, Klauzule, na które konsument nie ma wpływu, nie może ich negocjować, musi ich po prostu tylko przyjąć. E, szczególnie to jest istotne wtedy, kiedy zmiana reguł następuje w trakcie gry, czyli ktoś ma już konto, na starych warunkach regulaminu, a w trakcie e, użytkowania administrator, no właśnie siłowo wprowadza tego typu e, zapisy. E, otóż w mojej ocenie takie kluczowe mogłyby być uznane za nieważne, a, a co za tym idzie, gdyby administrator typu Facebook czy typu nasza klasa zechciał wykorzystywać moje zdjęcia na przykład jak w swoich kampaniach reklamowych czy na kalendarzach, to moim zdaniem skutecznie można byłoby te podmioty pozwać do sądu. Oczywiście tu się pojawia kwestia pewnego wątpliwości, jakie prawo należałoby stosować w sytuacji, gdy Facebook ma swoją siedzibę w Ameryce, my jesteśmy w Polsce. Też podkreślam, że to są rozważania no, czysto teoretyczne, bo nie było takiego procesu w Polsce, ale tak zwane normy kolizyjne, mówiące o tym, jakie prawo należy stosować w relacjach między podmiotami, które znajdują się w różnych krajach, moim zdaniem mogło, można było się pokusić o próbę przeforsowania takiego procesu przed sądami polskimi. Dlatego, że skutek w postaci tego, czyje prawo zostało, znaczy skutek w postaci takiej, gdzie nastąpiło naruszenie prawa, to już ten skutek występuje w Polsce. Jeżeli było możliwe, byłoby udowodnienie, że na przykład Facebook prowadzi akcje reklamowe czy marketingowe w Polsce z użyciem moich praw autorskich, to moim zdaniem polski są powinien taki proces Przyjąć na podstawie polskich przepisów użytkownik mógłby uzyskać ochronę. Także no, e, użytkownicy op, o, operując pojęciami z prawa autorskiego, może i intuicyjnie, ale jednak czasami e, no, podnoszą bardzo e, korzystne i zacne e, formy aktywności, tak jak te klauzule w na, Szybko dalej, bo to mych zbierze cały czas. E, Porównanie tego, jak dyskusja toczy się na temat plagiatu i własności intelektualnej. To jest dość ciekawe, że, że plagiat wydaje się czymś dla użytkowników bliższym, bardziej naturalnym, czymś być może wzbudza ich większe emocje. Dlatego komunikacja na ten temat toczy się głównie na forach i na Facebooku. Jeśli chodzi o własność intelektualną, to, jest, to są głównie artykuły w portalach. Dobra. I, i antyplagia, to, o którym mówiliśmy to jest taki moduł w newspońcie, który umożliwia wychwytywanie artykułów zduplikowanych w innych źródłach. Czyli mając dostęp do panelu da się zestawić w prosty sposób publikację źródłową z powtarzaną w innych źródłach, co oczywiście ma ten wymiar ochrony praw autorskich, czy potencjalnie pomocy wydawcy, choć jakiejkolwiek innej stronie zainteresowanej na zlecenie na przykład wydawcy wychwytywaniu plagiatów sieci właśnie w ukrócaniu tych ty, ty, ty negatywnych praktyk. My oczywiście wiemy, że, że praktyki sądowe się różnią, natomiast te materiały, które, my, które generujemy z panelu są, czy z naszego punktu widzenia mogą być przynajmniej dokumentem dla sądu, Jesteśmy też w stanie oczywiście pomagać pod kątem prawnym, czego wspólna obecność nasza jest dowolna. Ja może jeszcze parę zdań w kwestii właśnie tych programów antyplagiatowych. No mogę na to patrzeć z punktu widzenia interesów właściciela prasy, czy portalu internetowego, tak jak Gazeta Wyborcza czy Gazeta Otóż... My niekoniecznie szukamy plakatów w rozumieniu takim, że ktoś się podszywa pod autorstwo cudzych utworów, a bardziej e, szukamy sytuacji w sieci, gdy ktoś wykorzystuje w sposób bezprawdy artykuły pochodzące z naszych mediów i e, w tym momencie no, staramy się występować z określonymi roszczeniami e, wobec takiego e, naruszyciela. E, tu ja bym doszedł do jakiejś swojej konkluzji, mianowicie takiej, że e, w prasie no, styka się pewna sytuacja swoistego paradoksu, to znaczy z jednej strony media chronią monopol autorski są zainteresowane ochroną pracy swoich dziennikarzy, ponieważ nie płacą i na tym zarabiają. Z drugiej strony te same media korzystają w sposób bardzo częsty z zasad pozwolonego użytku, to znaczy same cytują inne media wzajemnie po sobie, dokonują w prasy, w internetowej działalności materiały wideo często są zbogacane cytatami wideo z innych dziedzin, znaczy z innych twórców i to prowadzi do pewnej konkluzji, że w mojej ocenie prawo autorskie jest, czy powinno być pewnym balansem i wyważeniem między interesami twórcy i jego monopolem autorskim a zasadami dozwolonego użytku, które jakby wprowadzają pewien ferment i posuwają prawo do przodu to znaczy zmuszają do rozwoju, do wzajemnego i posiłkowania się, bez którego no po prostu nie byłoby rozwoju mediów i, i nauki chociażby. Także nie jest moim zdaniem prawdą taka konkluzja czy taka opinia obiegowa, że prawo nie nadąża za rozwojem technologii. bo no, mojej ocenie bardziej ludzie nie nadążają za świadomością prawa jakie istnieje to prawo tak naprawdę by był umiejętnie stosowany pozwala na zachowanie pewnego zdrowego balansu. Może jeszcze tylko parafrazując, Tomka też zgodził się z tym, że prawo autorskie to jest pewna koncepcja narzucona przez ustawodawcę, której celem jest balansowanie dwóch ważnych z punktu widzenia społecznego interesu. To jest interes z jednej strony ochrony twórcy, no bo trudno nam sobie wyobrazić, żeby... żeby Twórca w żaden sposób nie uzyskiwał wynagrodzenia za swoje dzieła, ale z drugiej strony też tej ochrony swobody, obiegu informacji, kreatywności, rozwoju informacyjnego społeczeństwa. Na koniec pozostaje nam zaprosić Państwa do kontaktu i podziękować. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie Wiki Radia.